Pokaż audycji Zoologikus. Dzień dobry, wieczór Państwu bardzo. w Ten wieczorny, a dla niektórych może to już jest rano, a może popołudnie. Nocny wieczór. W zależności. Witam Was Krzysztof Brzyński oraz... Krzysztof Wojtas. Zwany inaczej Wojtownikiem, który ma też swoją tę audycję Zwierzenia Wojtownika. Bardzo witam serdecznie Państwa. Bardzo się cieszę, że dzisiaj mogę tu być w studiu osobiście e, Radia ZOKAST i no, co prawda technika daje nam wiele możliwości można, prawda, narywać razem audycję e, znajdu, znajdując się w dużej odległości od siebie w dzisiejszych czasach tak może być, ale niczym to jest wobec tego że razem można spotkać się w studiu, prawda o zaiste to, to jednak jest to gdyż możemy wspólnie mówić do jednego mikrofonu, napluść sobie tak na twarz jest. przypadkowo. Tak, tak jest. I właśnie możemy w ten sposób jakby e, stanowić wspólne źródło dźwięku. Dla o tak. Tego oto wspomnianego mikrofonu. Nagrać się na jedno stereo, na jedną ścieżkę i wypić dwoma sumkawie jeden napój. Tak jest. Oczywiście tak nie czynimy, bo to bardzo niehigieniczne, ale tak My, też można. I Nie polecamy, ale jednak no, są takie możliwości. No właśnie, i w dzisiejszej audycji chcielibyśmy wziąć kilka znalezionych przez nas w internecie wiadomości, które jak zwykle chcieliśmy na nie spojrzeć swoim okiem i z rzeczy oczywistych wyciągnąć rzeczy nieoczywiste, które często no, ktoś może nie zwracać na nie uwagi, ponieważ przeczyta tytuł albo przeczyta artykuł i pomyśli sobie, o, to jest czarne, a my chcieliśmy pokazać, że czasami coś jest białe, a czasami jest szare, a czasami upewnić się, że coś jest jednak czarne. Tak, ale my na pewno spróbujemy yy, znaleźć tak zwane drugie dno, jak to się mówi, prawda? I tu... Krzysztofie. No. Tak, Krzysztofie, właśnie. <śmiech> <śmiech> I dokładnie. tu właśnie mamy taką pierwszą wiadomość, którą na własnym podwórku koszalińskim znaleźliśmy i zaczyna się tak artykuł. Szok! Właściciel zoologicznego zamraża gryzonie z żywcem. Zdjęcia plus 18, to Tak, ja, To rzeczywiście szok. Czy zdjęcia z plus 18? No, takie nie byłbym są... tego pewien. No, one nie są może zbyt łagodne, są, ale... Są gryzonie, ale mają takie ten... Yy, twa mają twarze. Twarze. twarze mają wyrażone. Nie, nie możesz rozpoznać yy, yy, po prostu o osobowości. Nie? Tak, chociaż tak się zastanawiam, patrzę na te pierwsze zdjęcie, na którym widać woreczki, w którym są zamrożone zwierzęta. powiem że gdyby mi ktoś pokazał samo zdjęcie, pomyślałbym, że nawet nie powiedział, że, to, że jest to coś zamrożonego bardziej bym że to worki z czymś bliżej nieokreślonym i wcale to nie jest 18+, plus, bo po prostu to jest zwykłe zdjęcie natomiast na drugim zdjęciu faktycznie widać już jakieś zamrożone e, oczywiście nie, są to takie niemowlaki dopiero co urodzone jeszcze, które nie widzą na oczy szczurów, myszy, być może innych jakichś zwierząt e, to już być może kogoś może no, niespecjalnie ładnie wyglądać niezbyt, że tak powiem estetycznie Natomiast no być może dla mnie nie jest to jakiś szokujący widok, gdyż w sklepach zoologicznych niejednokrotnie widziałem takie zwierzęta. Natomiast może ja bym przeczytał, o co właściwie tak, chodzi. Dokładnie. Opis ze strony koszalininfo.pl. Tak do dobrze mówię? Tak temat. jest. I tam czytamy, że <śmiech> inspektorzy TOZ w policji odkryli w jednym ze sklepów zoologicznych 90 sztuk zamrożonej gryzoni. Sprzedawca sklepu bez emocji stwierdził, że wkładał je żywcem do woreczka i mroził. I generalnie w dalszej części e, czytamy na przykład ustawę o ochronie zwierząt, która mówi, że kto zabija zwierzę podlega karze grzywny lub więzienia. Jest kilka punktów wyłączających ten zapis, ale nie ma tam mowy o możliwościach tak okrutnego zabijania i nieważne czy to kot, pies, szczur czy mysz. Ustawa o ochronie zwierząt mówi o kręgowcach, a gryzonie nimi są. Tłumaczy pani Bogumiła Tiece, starszy inspektor Tos. Szalinie. Też można dalej wyczytać, że właściciel sklepu niejednokrotnie przez panią Stos był wzywany tutaj do do tego, żeby różne rzeczy, które się działy w sklepie, żeby je poprawił, warunki zwierząt były nie tak, natomiast ten pan się nigdy nie chciał dostosować, więc ta pani dlatego wzięła też policję, żeby no jakoś z jakimś, z jakimś skutkiem dojść do, do tego. No i faktycznie znaleźli, znaleźli 90 martwych szczurów i myszy i. Co ciekawe, sprzedawca stwierdził, że wkładał je żywcem do zamrażarki mrożone je sprzedawał jako karmę dla gadów. To akurat może jest rzecz e, zrozumiała, natomiast bardzo niepokojąca jest ta, że wkładał je żywe do e, zamrażarki. I powiedz mi, w takim razie Krzysztofie, czy czytając taką wiadomość, oglądając takie zdjęcia, coś ci się nasuwa na myśl tak, ciekawego? No, tak, no na pewno tutaj różne refleksje się nasuwają. Prawda, na pewno pierwszą refleksją, jaką refleksją, przemyśleniem jakie może mieć większość czytelników czy, czy, czy słuchaczy naszych jest no że no, potępienie dla tego typu czynu i, i jakieś tam skrajne emocje które to może wywoływać ale ja się zastanawiam nad taką rzeczą jakby yy, w powszechnym obrocie, czy użytku, prawda zoologicznym no, jest taki zwyczaj, że dla gadów sprzedaje, sprzedaje się. <gadom>, yy, gady... Właścicielom gadów. Tak, właścicielom gadów sprzedaje się, a gady karmi się gryzoniami, prawda? No i... i one są też mrożone, czy nie są mrożone. Nie? No właśnie, sprzedaje się zarówno takie i takie. Tak. Oczywiście Powiem czy... że nawet nie wiem, czy prawo zezwala no na sprzedaż zwierzęcia żywego, jeżeli ma być on przeznaczony na e, żer. pokarm. Żer. Na żer. Czy, czy... Natomiast no, nikt nikomu nie zabroni kupna po prostu zwierzęcia na, na, na cokolwiek, okay. bo one miało być. A gdyby na przykład człowiek kupił świnkę morską i sam ją sobie zjadł. Tak. To brzmi tak. może dla niektórych okrutnie, ale na przykład w takim Peru jest no, to w taki to sposób przysmak, jak go na skórczak. Dokładnie, tam w Peru na jednego Peruwianina przypadają dwie świnki morskie, o. że jest ich, no nie pamiętam już dokładnych kwo, k, kwot, liczb, o 80 milionów, no to 160 milionów świnek prawda, rocznie w celach spożywczych się prawda, no, przyrządza. Także, no jak widać, to też ma jakiś twój kontekst kulturowy, czy, Dokładnie. Czy, czy, czy miejscowy, ale też tutaj jedna sprawa, która mnie nurtuje jest taka, że no, na pewno ten człowiek był to jego własną inicjatywą, żeby przyrządzać tego typu pokarm dla gadów, ale jeśli masz zezwolenie państwowe, żeby takie coś tworzyć, właściwie robisz to w taki sam sposób pewnie, bo... Bo wątpię, żeby ktoś ogłuszał szczura czy, czy mysz i potem je zamrażał. Hmm, no właśnie, to ciekawą myśl. Ci, nigdy się na tym nie zastanawiałem. Wiele się mówi o, o, o zwierzętach zabijanych, tak, w jakiś sposób niehumanitarny, nazwijmy je. Nazwijmy to tak. E, a w jaki sposób zabić mysz lub szczur? No bo. Mm, no, teoretycznie, teoretycznie weź weźmy tak, już... dać. No tak, nie, mogłoby niewiele zostać, ale teoretycznie rzecz biorąc, łatwiej jest na przykład ogłuszyć mysz, czy, czy, czy, czy, czy nie wiem czy szczura, czego szczególnie, że mówimy tu o, nie o dorosłych sztukach, tylko o takich no, młodych osobnikach, dopiero co urodzonych, mających kilka godzin lub ewentualnie 2 trzy, cztery dni. To nawet chyba mniej, patrząc na nich, że to jednak były nawet zupełnie nieowłosione zwierzęta. E i teraz jednak, ponieważ może wyjaśnię tak, znając, mając doświadczenie pracy w sklepach zoologicznych, że jednak normalna jest, jest procedura, że kupuje się zamrożone zwierzęta od hurtowni lub od hodowców, którzy sprzedają, oczywiście już zamrożone zwierzęta sprzedają sklepom. Tak. Natomiast pytanie jest, a w jaki sposób ci hodowcy zabijają te zwierzęta? Bo przychodzi mi do głowy tak, czy je w jakiś sposób ogłuszają? Nie wiem. To pewnie można jakoś tam sprawdzić, czy aby zrobić albo wywiad w takich firmach, albo sekcję takiego zwierzęcia tak naprawdę, albo mogą je zagłodzić na przykład, tak? to też jest jakiś, okay. albo, no właśnie, i tu jest pytanie, mogą je też mrozić żywcem, jakkolwiek można o tym sądzić źle i tak naprawdę wydaje mi się, że no, no jest to bardzo niehumanitarny sposób i myślę, że nie chciałbym tak nigdy w życiu robić, Natomiast jest pytanie, jak naprawdę się dzieje, bo, bo to, że ktoś coś mówi, to nie znaczy, że jeszcze tak musi być. Dokładnie. Ja sobie teraz przypomniałem w tym momencie, że yy, na przykład y, możesz kupić yy, zamrożonego humara, który, który prawda, wyciąga się go z zamrażalnika i on, potem można go ugotować. Tak samo się robi w przemyśle spożywczym, po prostu wsadza się homara a on zamarza w lodówce. Czyli żywego nikt, homara. Żywego, nikt nam nie uderza go młotkiem w pancerz, a potem nie, nie wsadza jakby do, do zamrażarki. Zauważmy, że ten homar nie podlega tej ustawie, którą czytałem, tak, tak? Tak, tak. Bo jest ona tylko o kręgowcach, a, no. a homar takim nie jest no właśnie. Tutaj sprawa chyba leży w takich po pierwsze myślę w podejściu, a po drugie w, w szczególnikach, nie? bo w sumie czy homar cierpi mniej niż, niż nie wiem, młody szczur nieowłosiony, czy tam, czy tam mysz, nie? Pewnie trzeba tą sprawę po prostu pozostawić do interpretacji prywatnej czytelnikowi, czy słuchaczowi. Albo do naukowej, bo na przykład słyszałem, że Generalnie robaki wszelkiego rodzaju nie mają w ogóle czucia takiego, który, który mówi o nich, że coś na przykład boli. Jest jakiś tam wyjątek, nie pamiętam. Nie, nie chcę wymyślać i wprowadzać w błąd, więc nie będę powtarzał, jakie podobno któryś, któryś tam ze, ze znanych, taki właśnie, much czy os, czy pszczół, jest jedy, jako jedyne tam wrażliwe, inne nie. Natomiast, no, no tu jakby tu nie ma co mówić. Saki są wrażliwe i te zwierzęta zostały zamrożone no ja się cały czas jeszcze dziwię dlaczego, dlaczego ten właściciel tak się otwarcie przyznał, tak, na dobrą sprawę mógł na, na, na tysiące sposobów powiedzieć, że po prostu je zamroził kiedy już zginęły, dlaczego się przyznał czy powiedział to w emocjach jakichś czy, czy w zdenerwowaniu, no nie wiemy jakkolwiek prawdopodobnie no tutaj no sytuacja nie jest dla mnie do końca jasna Ja jakkolwiek nie popieram tej osoby i, i sposobów jaką to robiła to sprawa jest grubsza i tak naprawdę myślę, że to jest taki tylko szczyt góry lodowej, że trzeba by było dotrzeć dalej. Tak? To o czym właśnie mówiliśmy. Co z tymi zwierzętami? Jak one naprawdę są zabijane? Te, które są zabijane o wiele bardziej masowo niż tylko 90, bo tak naprawdę 90 to jest tylko. Jedna mysz e, potrafi urodzić i, i z 20 młodych, tak? Więc to tak naprawdę nie jest, nie jest jakaś olbrzymia, e, olbrzymia sztuka. Ilość, może tak. Dokładnie. Także myślę, że że też tutaj jest taki aspekt no, bardzo humanitarny. prawda? Przepisy mogą kreślić wszystko. Mogą kreślić, że będzie to legalne i, i będzie to legalne, ale kto nie będzie chciał, będzie uważał, że jest to męczenie zwierzęcia czy sprawianie mu bólu. Nie będzie tego robił. A kto uważał, że tak nie jest, będzie to robił. My możemy to... Mimo ustaw. My możemy się po prostu... No, no, na dzień z tym nie zgodzić. I, mhm. I tyle możemy zrobić. I ten temat zostawmy na dzień dzisiejszy otwarty, być może jeszcze kiedyś do niego dojdziemy. Zonius i wiesz, co w trawie piszczy. A weźmy następny sobie temat, co? <śmiech> może już trochę z innej kategorii na portalu koty.pl z, z kategorii wiadomości. <śmiech> tak jest, z wiadomości odkryliśmy, jest takie zapytanie, co ma kot do marihuany? I czytamy tam że koty, które z upodobaniem kradną skarpetki, buty czy bieliznę, pisano wielokrotnie, ale pewien kot przyniósł swojej pani zgrabną paczuszkę z marihuaną. O! I to już jest ciekawostka. Eee, cała rzecz miała się w Ashmore, jest to Nowa Zelandia. W niedzielne późne popołudnie właściciele kota znaleźli przed drzwiami nietypowy koci podarunek. Nie martwą mysz ani ptaka, lecz zgrabną paczuszkę. W środku znajdowało się 5 gramów marihuany. Być może kod na własne potrzeby wziął. Tak. Zaskoczeni ludzie wezwali natychmiast policję, informując, iż po prawej stronie od naszych drzwi wejściowych leży plastikowa torba z narkotykami. No sprytnie, sprytnie. Spruchnie, sprytnie, sprytnie. Nie, nie chcieli swoich yy, tak, śladów zostawić. Swoich intencji ujawniać. Tak jest. Miejscowa policja była pod wielkim wrażeniem kociego czynu. Zawartość paczki wyceniona na 100 do 150 dolarów. Foliowa torba jest bodana na obecność odcisków palców. Na razie nie zlokalizowano źródła Ucisk, i pochodzenia. Odcisków palców lub łap. Nie? lub łap O widzisz, tak tylko nie, kotom się chyba nie robi jakichś linii papilarnych, więc to trudno będzie... Gąbki. Gąbki. E, cóż to jeszcze wyczytujemy, że w mojej karierze stróża prawa pierwszy raz mam do czynienia z takim ewenementem. Słyszałem o kotach znoszących do domu myszy, żaby czy część garderoby, ale nigdy coś takiego, powiedział sierżant Riz Munro w wywiadzie dla lokalnego od Daily Times i jest na końcu jeszcze takie zapytanie: Czy to znaczy, że koty mogą, podobnie jak psy, służyć do wykrywania narkotyków? W Nowej Zelandii rozważa się taką opcję. Ja natomiast, czytając sobie, co wyszło już tu zresztą przed chwilą, tak się zastanawiałem, a na ile ta wiadomość ma to do siebie, że w jakiś sposób ci państwo mieli coś do czynienia, były to ich narkotyki i po prostu upletli taką bajkę, bo z jakichś powodów stwierdzili, że chcą się tego pozbyć, nie wiedzą jak i taką bajkę sobie wymyślą o kocie, który przynosi narkotyki. No z pewnością jest to na pewno jakaś z opcji i, i, i no tak jak mówię, że żartobliwie pewnie trzeba by było odciski, palców i łap sprawdzić. Pewnie nie dowiemy się tego, prawda? Jedno jest pewne, z pewnością kocur wspomniany w tej historii no, ma dobry węch, wyczuł, prawda, intensywny zapach. No i prawda, posiadł ten oto woreczek z zawartością i wydało się, sprawa się rypła, tak jak to się, jak to się mówi. Ale jedno należy przyznać, że, że no, taki kot byłby cennym nabytkiem dla policji z takimi umiejętnościami, prawda? I. i, i to, to myślę po pierwsze, czyli, czyli mógłby przydać się kryminologii, a mógłby przydać się również no, no, w biznesie mniej lub bardziej legalnym, ponieważ no, jak wiemy, no, są świnie, które szukają trufli, mamy kota, który szuka rychłany Zastanawiam się też jeszcze nad taką sytuacją, no bo przecież... E no taki kot domowy lub taki kot nawet wychodzący sobie z domu, one przynoszą różne rzeczy, to się zgadza. Natomiast na ile przynoszą różnego rodzaju na przykład woreczki? Owszem, kot na przykład taki domowy potrafi mieć taką zabawkę, jakaś na przykład kartkę papieru, która jest, czy, czy folijkę, którą potrafi znaleźć gdzieś tam, zagubić pod fotelem. A dlaczego ten kot przyniósł akurat to? To mi się wydaje, no i właśnie dlatego podejrzewam tych ludzi o takie niecne rzeczy, ponieważ tak. mam wrażenie, że kota, dlaczego miałoby to kota zainteresować? Wiesz co, może on był oswojony z zapachem tej substancji, O, o widzisz! I, i, nie I to był jest mu, trop. Nie było mu to obce, prawda? Koty to jest trop. różnie reagują na różne substancje, na przykład tak zwaną koci a ona z... mogła przypominać mu trochę, bo kocimiętki tak. są często w takich małych trepkach. Dokładnie. Jakiś intensywny zapach mógł czuć przez worek i no, chciał się pobawić po prostu. Prawda, ten intensywny zapach jakiś tam wytwarzał w nim emocje. <śmiech> pozytywne. <śmiech> Do, pozytywne tak, dokładnie. Doznania. I, i, i, I no wyławił gdzieś z szafki, czy nie wiem, może po prostu ze stołu sobie ściągnął. No i objawiła się jego natura zwierzęca, prawda? No. Odbier no odbieranie świata przez A... zmysły szczególnie, węchu, prawda, co mam co w tym banku. Było tam ile? 5 gramów. Tak. 5 gramów. Czy to dużo jest 5 gramów? Chyba nie jest nie, nie hmm, bardzo, nie jest mi to substancja tak naprawdę za bardzo znana, więc Też, to, to chyba nie ja jest wiem. za dużo 5 gramów. To nie jest wiem. taka bardzo mała paczuszka. Pewnie, pewnie tak. Wartość 100 dolarów to... Chyba, że miał myślenie ekonomiczne po prostu. Przyniósł do domu... Yy... No tak, no Chciał tak. zarobić na ten... Yy, na, na pokarm. Dlatego pewnie. moje pytanie brzmi, co zdarzyło się w tym domu, że kot wyniósł narkotyki? Tak, tego się nie dowiemy. Kot został bohaterem lokalnym, prawda? Pewnie pracuje dzisiaj w policji. Yy a lokatorzy czy mieszkańcy mają z, mają z głowy po prostu kapusia. <laughs> Okej. Okay. I tak myślę, takim podsumowaniem zostawmy tą wiadomość i pójdźmy dalej. Radio zoologiczne. Bracia mniejsi zapraszają. Otóż kolejną ciekawą rzeczą na portalu psy.pl czytamy o niezwykłym pomyśle z miłości do czworonożnego popila, jak ładnie to zostało przedstawione. Otóż e, Bulldog Igor o, w pięknym imieniu Igor e, miał zostać przez jakieś czasy w hotelu dla zwierząt na czas wyjazdu rodziny państwa Holversonów z Storm W Norwegii wszystko się dzieje w ogóle. A ponieważ pan właściciel no, bardzo jakby tak tęsknił i nie chciał zostawiać w warunkach hotelowych, bo, bo no, nie mówimy to o hotelu dla psów, tylko hotelu dla zwierząt, który przypomina często warunki schroniska. Pan bardzo tak kochał tego pieska, więc postanowił stworzyć mu pomieszczenie, które do złudzenia będzie przypominać mu pomieszczenie, które on znał z kanapą, z poduszkami różnymi. Do, do, do, do, domowe warunki tak domowe warunki, Czy, czytamy co, co tam jeszcze em, przekształcił pusty szary hotelowy kojec w pokój przy do złudzenia salon w ich domu i udało się, Igor od razu poczuł się jak u siebie, zobaczył znajome rodzinne fotografie na ścianach, kwiaty świeczniki na okiennym parapecie i co najważniejsze swoją ulubioną kanapę z salonu a na niej znajome poduszki i koc rodzina więc spokojnie wyjechała i zaraz przeczytamy, co, co, co było dalej, ale jakieś przemyślenia, myśli, no, wątki? No myślę, że po prostu zrobili psa w koniach nie? W koniach! <śmiech> <śmiech> <śmiech> Dla jego własnego dobra, ale no cóż, no myślę, że yy, da się zauważyć tutaj więź, prawda? Yy, właściciela z, yy, z, jego, z jego pupilem, bo no nie wiem, jak to nazwać, czy to jest... Z jednej strony jest to kwestia jakiejś pewnie dojrzałości, prawda, że ktoś poświęcił czas, żeby właśnie zaaranżować tego typu pomieszczenie, które przypomina psu jego własny dom. Czyli właśnie można podejść od tej strony, ale myślę, że no w metalności pewnie wielu ludzi no, nie byłoby czegoś takiego, nikt się nie przejmował, jak tam się będzie czuł pies, gdy on, gdy ktoś mhm. wyjedzie na wakacje, nie? Czyli, czyli yy... No jakby to pewnie też zależy od relacji, jaką ma właściciel ze swoim, prawda, Popile. pupilem, nie? No. Ale przeraziła mnie tak trochę taka myśl, którą powiedziałeś, że tylko szukali tego psa, bo to tak zastanawiałem się, czy to faktycznie go szukali, czy to tak... No, tak... no robi się tak często z niemowlakami, że daje mu się ulubioną zabawkę, kiedy oddaje się, nie wiem, czy dziecko do babci, tak, na jakiś czas, do tak, rodzicem. No, Wiesz, no, czy to jest oszustwo? No chyba niekoniecznie. Tak myślę, że no, no, no tak burza na tym pulsarię, że, że, że, że, że w konia został zrobiony. Generalnie można powiedzieć tak, że wytworzyli mu sprzyjające otoczenie i, i to sprawiło, że prawda... To sprawiło, to ja ci przeczytam, co sprawiło. Tak. W hotelu tym Igor zaprzyjaźnił się z Bernardynką Herą. U znowu te narkotyki. Bernardynka Hera. Kot, marihuana. Bernardynka Hera. No cóż, coś tam, no, nie, coś Z którą baraszkował po wybiegu. Uch, uch, uch, takie słowa. No to to co widać, że. I no. którą codziennie podejmował na kanapie w swoim kojcu. Czyli skorzystał, że tak powiem, no, na, na, na, na tej sytuacji w pewnym sensie. Więc te, te, te, te zrobienie w konia miało swój bardzo pozytywny e, ostatecznie no, zakończenie. E, Zaprzeźnił się z herą pies. Tak, tak. Jakkolwiek dokładnie. to brzmi. Czyli y, został porzucony przez właścicieli, ale spotkał kobietę. Swojego życia być może. Tak, swojego życia z pewnością. Dokładnie. Nie wiadomo, jak to się skończy. W tej wirtualnej jeszcze rzeczywistości do tego. <śmiech> piękna Piękna, romantyczna historia. Ja tylko przypomnę słuchaczom, że słuchacie Radia ZOKAST, a w nim Krzysztof Burzyński oraz Krzysztof Wojtas, którzy razem opowiadają różne nowości i wyczytane elementy zwierzęce z internetu. Tak jest. Komentujemy dla Państwa najciekawsze wydarzenia, szokujące również, ale czyż takie wydarzenia nie wymagają komentarza, Krzysztofie? Oczywiście, Powiedz. oczywiście, na przykład właściciel zamrażający żywcem yy, gryzonie, yy, kot, który wykrył marihuanę i pies, który zapoznał Herę. Tak, tak. Myślę, że to są yy, zapierające te piersi wydarzenia, które domagają się komentarza. I to właśnie staramy się czynić. Właśnie dla Państwa. Właśnie, właśnie. Słuchasz audycji Zoologikus. No i teraz czytamy następną <śmiech> wiadomość. To już jest wiadomość tak naprawdę już dawna, sprzed kilku lat, ale warto by ją trochę odświeżyć. Otóż w krematorium dla zwierząt w brytyjskiej miejscowości Winchfield w hrabstwie Hampshire, jako pierwsze na wyspach otrzymało zgodę na wspólny pochówek prochów ludzi i zwierząt. Eee, zgoda to oznacza, że, właściciel zwierząt, że właściciele zwierząt, którzy zechcą być pochowani obok swojego pupila, będą mieli taką możliwość. Dotychczas nigdzie na wyspach nie można było chować na tych samym terenie skremowanych szczątków ludzkich i zwierzęcych. Pomysł na taką sługę wszedł od klientów, dotłumaczy jeden z, pan z krematorium, na którym chowa się ludzi. Zgodnie z sporządzeniem Ministerstwa Środowiska nie dopuszczały takiej możliwości, choć wiele osób, szczególnie samotnych, chciałoby spocząć obok swojego pupila. Na posesji należącej tej można wybrać miejsce spoczynku. Małe groby czworonogów, obok których już niedługo pogrzebane będą urny z prochami ludzkimi. Znajdują się w niewielkim lesie oraz ogrodzie. No i tak dalej, i tak dalej. Ehm, ciekawe. Ciekawe, ciekawe niecodzienne. Niezodzienne. Zastanawiałem się tak z takiego, bo tak no niestety w naszej, niestety, stety, w naszej kulturze podchodzimy do śmierci, tak jest trochę takim też tematem tabu i, i wchodząc na cmentarz, czy zachowujemy ciszę, powagę, grup psa no nie wygląda tak chyba troszkę niepoważnie, takie mam wrażenie. Myślę, że tak. Myślę, że na pewno nie jest to coś, co, co, co można na co dzień zobaczyć. No, na pewno się to kojarzy jakoś, tak się wyraża orientalnie, nie? I, i... W Indiach by to pewnie o wiele łatwiej... No na pewno, na pewno. To jest też kwestia jakiegoś pojmowania pewnie z re relacji człowieka ze zwierzęciem. Znów wraca ten temat. Pytanie tylko, czy właśnie w tej sytuacji jest to właściwe, czy, czy patologiczne wręcz, prawda, no. I, i, I myślę, że to pytanie można sobie zadać, czy, czy, czy, czy, czy z jednej strony każdy zdecyduje jakoś, każdy robi co chce, każdy decyduje o sobie i jak ktoś ma taką wolę, nie wiem czemu mu, czemu mu tego zabraniać. No, też tak myślę, że, że, że mógłby być ten. Natomiast, no faktem jest, że prawdopodobnie musiałoby to być w jakiś sposób oddzielone. Czyli, no, właśnie ustala się, że to jest cmentarz, którym można pochować te zwierzęta, bo prawdopodobnie część ludzi, no nie chciała, być, chciała swoich bliskich chować na takim cmentarzu. Choć tak, patrząc zupełnie, że tak powiem, beznamiętnie na tą sytuację, no, widzę, że tak naprawdę. A jakie ma to znaczenie ostatecznie, tak? I wielu ludzi oczywiście, dzisiaj już jest to może nawet modniejsze, nawet w Polsce, żeby jednak kremować na przykład zwłoki. Eee, natomiast pamiętam, że jeszcze, jeszcze, jeszcze jakim, jakiś czas temu było to bardzo źle się kojarzyło. No w polskiej mentalności to generalnie się źle kojarzy, palenie zwłok od razu sobie przypominam jakieś czasy z II wojny światowej, natomiast już chyba to pokolenie trochę się zmieniło i, i dzisiaj też oczekujemy innych rzeczy jakby rozumiemy też, że jakkolwiek trzeba uszanować zmarłą osobę to tak naprawdę czy, czy ją pochowamy, czy, czy, czy ją skremujemy, zasadzie nie ma żadnego znaczenia Ale Ale tu wchodzimy w wątek poruszamy. metafizyczny o, bardzo tak, tak, tak Myślę, że po już dosięgamy jakiejś innej rzeczywistości. Ale ponieważ jest już po północy, pewnie dlatego, więc dlatego przejdźmy do ostatniej naszej wiadomości. Tak. Wiadomość, która będzie może bardziej, bardziej taka wesoła, sympatyczna. Otóż w Stanach Zjednoczonych pojawiła się pierwsza telewizja dla... Samotnych psów. O, właśnie. Amerykańska platforma cyfrowa Direct TV, mająca siedzibę w El Segundo, Kalifornii 1 sierpnia 2013 roku, to już rok temu, tak. uruchomiła specjalny kanał dedykowany czworonożnym pupilom. Hmm. Już rocznicę świętowali po prostu. No tak. A sam pomysł, co ciekawe, powstał w Izraelu. O. Gdzie tamtejsza firma producencka zaczęła nadawać Doc TV, a teraz rozpoczęła emisję w telewizji amerykańskiej. Telewizję testowano od lutego 2012 w San w San Diego, a dopiero teraz pojawiła się na ogólnodostępnym kanale telewizyjnym. Ciekawy na czym zarabiają na reklamach. Prawdopodobnie tak. Chociaż się <laughs> zastanawiam na ile to psy, a na ile dla właścicieli jest to telewizja, choć no właśnie na tym polega jakby tu cały myk, że to jest prawdopodobnie dla czworonogów. A pisze tam tak, że gdyż z czasami psy spędzają same, no, w domu są, tak? żeby nie robiły tam różnych dziwnych rzeczy, na przykład z meblami e, lub, lub nie nudziły się. E, na przykład doplasowano specjalne 3 do 5 sekundowe spoty, mające odwracać uwagę zjadaczy mebli, zapobiec załatwianiu się na dywan i tym podobnym zachowaniom. E, specjaliści różni czuwali nad tym i jedno z najsłynniejszych trenerek psów, e, pani profesor Nicholas Dodman, to jest światowy autorytet w dziedzinie behawiorystyki zwierząt oraz Warren Eckstein obrońca praw zwierząt, trener psów popularny, dziennikarz radiowy abonament kosztuje 4,99 czyli 5 dolarów no tak bardzo mało tak naprawdę o, za miesiąc tak. i DocTV proponuje trzy rodzaje programów, relaksujący, stymulujący i oswajający tak, czyli na każdą pogodę i na każdy nastrój tak, tak jak tutaj czwórnoga. oglądamy obrazki a właściwie podglądy filmów takie widać jakieś pieski ładne obrazki, kolory Tak. właścicieli psów jestem ciekaw jak reagują te psy na oglądanie takiej telewizji prawda? no właśnie Jakie to, w, czy to odciągnie takiego psa od gryzienia kanapy no, no mamy tutaj przykłady dwóch y, zwierząt dwóch psów, które oglądają jeden bardzo blisko, żeby mu się nic ze Jest nie bardzo stało. skupiony, widać. Tak, to, tak, to, tak. To coś, coś chyba wywołuje w nim, no. no. I, I... I oglądają te pieski, no podobno psy, psy reagują na, na inne psy, które widzą w telewizji. Na przykład tutaj wypowiedział się dla BBC znany profesor psychologii Stanley Coren. Jego zdaniem psy mogą oglądać telewizję, jeżeli mają odpowiedni charakter. O, no a my jesteśmy posiadaczami nowoczesnego telewizora. Jest pytanie, o co tu właściwie chodzi. Pisze, że telewizory analogowe miały 60 Hz. Taki obraz pies widzi jako migoczące paski, a nowe telewizory mają 120 lub 240 Hz, a nawet więcej. Pozwala to psu dostrzegać ruch na ekranie. O, widzisz. I to jest bardzo ważna. To, powstała techniczna możliwość prawda, dotarcia do Nowej rzeczy Odbiorców. No i py pytanie, pytanie, które się rodzi takie. Czy to jest idiotyzm? <laughs> Czy może jest to rozwój bardzo wielki? Myślę, że, że to jest po raz kolejny tutaj również odnosząc się do naszych poprzednich wiadomości. No po prostu widać, że gdzieś zwierzę Zac zaczę zaczęło pewną istotną rolę odgrywać w życiu człowieka aż do tego stopnia, że pewne schematy zachowań ludzkich przenoszą się na zachowania zwierzęce e czy to jest idiotyzm? E ciężko powiedzieć, może pewnego rodzaju awangarda o, tak bym, mm -hmm. te, te, może te, tak, tak bym to nazwał 5 e dolarów miesięcznie to tam stać no tak. każdego. To, niewiele, nie, to nie nawet nie. w Polsce mogłoby się prawdopodobnie przyjąć. Pewnie tak, pewnie tak. A może by tak pójść tym tropem i radio dla psów. Na przykład. Relaksujące, jak tam było jeszcze, orzeźwiające. I e, tym e, znajdziemy. Stymulujące, stymulujące, tak? Tak, żeby się bawił. Pies. relaksujące, stymulujące żeby, i oswajające. Nie nudził, Ale... żeby odpoczął. Co, by, co byśmy musieli puszczać? Jakieś szczekania psów? Szczekanie psów to takie... Tak. Machanie ogonem się nie oddamy. Chyba nie. Chyba, że uderza ogon w coś innego. To... Chyba, że głosy takie łagodne, jak samitne, jak nasze, które by mówiły łagodnie do tych psów i one by się uspokajały albo by się oswajały lub Myślę, Stymulowały tak. Cokolwiek Myślę, znaczy tak. to słowo w, Powoduje wytworzenie Pozytywnych, prawda, emocji fermonów w takim psie I on jest przyjazny, jak wraca pan Z pracy, nie gryzie mu mebli prawda? Krzysztof, powoduje. spróbuj Powiedzieć coś relaksującego do psa Który by cię teraz słuchał na przykład Coś relaksującego Tak, tak do psa. Wczuj się W, w Ta. jego Ta. rolę Głowę Ciało. Więc słuchaj. Pana nie ma w domu. No chyba źle zaczęłaś. <głos> Myślisz, że nie, nie, źle zacząłem? Nie, bo, bo on raz pomyśli pana nie ma w domu i deprecha, nie? Tak. A musisz jakoś inaczej zacząć. Zacząć najpierw wiesz, ale potem po już podać y, pozytywną wiadomość. Więc słuchaj. Okay. Pana nie ma w domu. Y, więc co ci pozostaje teraz? Możesz pogryźć meble. Albo możesz yy, oglądać telewizję. Polecam to drugie. Ale co z radiem, ale co z radiem? Jakbyś czekaj. się nudził, słuchaj radiazokast.pl Ale zaraz, zaraz. Jedna rzecz, coś mi się tu logicznie... Nie wiem, na ile psy myślą logicznie. Tak. Ale czy psy rozumieją, co my do nich Ale mówimy? co, no właśnie, do tego chciałem dojść, właśnie, do, jakby dotrzeć, że e, o ile treści pewnie nie zrozumiał ten pies i wiele mm. bym go nie przekonał takim, a, o, o tyle e, mój spokojny, aksamitny głos wywołałby w nim właśnie reakcję. Ale czy, czy to by oznaczało, że gdybyś mówił na patelni ugotowałem frytki zjem je sobie z keczupem, ale powiedziałbyś to w łagodny sposób, dla psa by było to to samo, co właśnie opowiedziałeś przed chwilą? Myślę, że byłoby dla niego to samo. Czyli nieważne co mówisz, ważne o, o głos, jeżeli chodzi o radię. Pewnie tak, pewnie tak. Pewnie w, w, jest to jakaś faza taka eksperymentalna tego typu rozwiązań. Pies pewnie przez bardzo długi czas był przyzwyczajony do podstawowych dźwięków natury, prawda? Dźwięki natury. Tak. mu o, trzeba o. było puszczać, ale... To takie relaksacyjne jakieś, czyli co? Raczej nie miał nie kota, to raczej stymulujący stymulujący by należało. To tak, do pobudzający a inne takie, nie Świerkanie wiem, ptaszków. Ptaszka po wiaterek wiejący drzew, nie wiem, się drzewka, jakiś tam wodospa, wodospadzik, strumyczek jakiś, nie Broń Boże, Sarna biegnąca. No tak, bo to bo... wiesz, no nie, nie, nie. To taki piesek by się wtedy wyluzował na pewno przed telewizorem no, lub radiem, nie? A jakby jeszcze patrzył, no to, no to w, znaczy na telewizorze, który ma powyżej 120 Hz odświeżania, to no, mógłby się już naprawdę wyduzować. Także akurat by tak się wyluzował, aż Pan wróci z pracy. No, dlatego dla psów, naszych słuchaczy, zapraszamy do słuchania radia Zoka, z okaz, gdzie będziemy relaksować, stymulować i oswajać i czasami zrobimy to jednocześnie, co może być może lekko niepokojące, ale zawsze, jeżeli oczywiście nasi słuchacze chcą zapłacić 5 dolarów albo i więcej, zawsze z chęcią je przyjmiemy, zawsze na stronie, gdzieś tam znajdziesz taką miejsce, gdzie będziesz mógł wspomóc radio bardzo chętnie, to zrobimy bez względu na to, jakie zwierzę posiadasz, a jeżeli będziesz chciał, to nawet dla rybki coś znajdziemy relaksującego, bo jesteśmy w stanie wszystko zrobić, tylko nie zawsze nam się chce po prostu. Polecamy się na pewno na przyszłość, jeśli mają Państwo jakiekolwiek pomysły lub informacje, które można by skomentować, to omówić szerzej, zapraszamy do kontaktu i... Tak jest. No i po prostu cieszyliśmy się, że mogliśmy tutaj dla, dla państwa, państwa być. Ja jeszcze chciałbym e, oprócz tego zaprosić do innych naszych audycji, które można sobie posłuchać okazuje się przynajmniej raz w tygodniu e, jedna jakaś audycja, czasami dwie. E, i trwa jeszcze e, konkurs e, na naszym Facebooku, możecie znaleźć e, Facebook Radio Zokast. E, I jeszcze chciałbym Wam wszystkich zaprosić na, o ile dobrze pamiętam, 5-6 wrzesień. W każdym razie pierwszy weekend września do Łodzi gdzie odbywają się targi Pet Fair. na tych targach będzie też nasza latająca kamera Przepraszam, 6 i 7 września nasza latająca kamera Radia Zokast oraz będę tam ja, który będę miał okazję wygłaszać cztery wykłady gdzie będę też mówił o różnych rzeczach, myślę, że bardzo, bardzo może być ciekawych nawet dla tych którzy nie siedzą jakoś wprost w branży i w biznesie co jeszcze i właściwie myślę, że na tym byśmy zakończyli dzisiejszą audycję więc miłych snów lub miłego dnia życzą wam Krzysztof Burzyński oraz Krzysztof Wojtas, bardzo dziękujemy, serdecznie pozdrawiamy i no żeby być na czasie, podłubcie nas na facebooku Sajonara. Radio Zoologiczne ZOKAST www.zokast.pl się pisze zjocyast.pl